Pozwolę sobie wcale nie ironicznie i prześmiewczo zauważyć, jakim to się stało targetem, jak ten trening uważności, te różnego rodzaju organizowane sesje płatne i niepłatne związane z mindfulness i jego praktykowaniem, nagle olśniło nas w XXI wieku. Odkryliśmy na nowo koło, ale to tylko dlatego, jak powiadam, że ktoś nieubłagany palcem zwrócił naszą uwagę na to, że tak dłużej nie można, ponieważ sami niejako na własne życzenie zatracamy się w tym wirze i pędzie codzienności, zatracamy nie tylko mniej lub bardziej ulotne chwile naszego życia, ale wręcz samych siebie, Zatracamy także pewne istotne kompetencje etyczne i społeczne, takie chociażby jak praca nad samym sobą, jak zdolność do samopoznania i budowania samowiedzy o sobie, jak wreszcie cierpliwe, świadome, twórcze kierowanie własnymi myślami, własnymi emocjami, uczenie się ich przeżywania, ich kierowania i tak dalej i tym podobne. To jest rzecz zupełnie niesłychana, a jak jeszcze dodać do całego tego pejzażu kwestię, o której pan redaktor wspomniał we wprowadzającym do tej części audycji pytaniu, kwestię związaną mianowicie z tym... To okulnym zgiełkiem, który nam towarzyszy. Nie będę już tutaj może podawał konkretnych parametrów fizycznych związanych z decybelami, które nas dopadają każdego dnia, zwłaszcza w przestrzeniach wielkomiejskich. Które przyczyniają się do tego, że najzwyczajniej w świecie stępia się i to dosłownie fizycznie nasz zmysł słuchu, ale też i niedosłownie stępia się także nasza zdolność do zachowywania pewnej roztropności, rozwagi, pewnego namysłu, który towarzyszy naszemu funkcjonowaniu, czyli stępia się zdolność naszej uważności, jej artykułowania. No i w konsekwencji wreszcie także zatracamy umiejętność rozwijaną przecież przez całe pokolenia i od pokoleń w tym naszym ludzkim świecie i to nawet niezależnie od konturów, granic społecznych czy kulturowych czy religijnych na naszym globie. Mianowicie zdolność do zachowania milczenia, ale nie po to tylko, żeby sobie pomilczeć. Bo dla wielu zapewne, gdy słyszą te słowa, milczenie jest najzwyczajniej w świecie stratą czasu i niczym więcej. Milczenie i cisza, którą jesteśmy w stanie dla siebie wygospodarować przynajmniej jeden dzień w tygodniu. Jakiś urywek, jakiś fragment ciszy, choćby przez kilka, kilkanaście minut, najlepiej codziennie, który nastraja nas do tego, co nazywamy uważnością i o czym dzisiaj rozprawiamy i bez której właściwie nie jesteśmy w stanie zdobyć się na jakąkolwiek formę pogłębionej uważności. No ale cisza nas deprymuje. Milczenie jest czymś, co wbrew pożegadłu może i jest złotem, ale niekoniecznie dla nas współczesnych. No i tak oto sami w istocie, budując taką, a nie inną, szybko zmienną rzeczywistość, Napytaliśmy sobie biedy w tych kwestiach, które wydają się zupełnie elementarne i które stymulują rozwój pewnych predyspozycji, pewnych zdolności psychoemocjonalnych, intelektualnych, poznawczych kompetencji, które każdy z nas posiada, ale zdumiewa się i zastanawia się nad tym, jak to możliwe, że nie jesteśmy w stanie ich w sobie dalej rozwijać i pogłębiać. No właśnie bierze się to zasadniczo stąd. Że nie jesteśmy w stanie dłużej wytrwać w chwili milczenia, że nie jesteśmy w stanie zrobić dobrego, należytego użytku z okazji do tego, żeby pomilczeć, żeby zaprawić się w ćwiczeniu samego czy samej siebie, okalającej nas ciszy, która potrafi zastymulować, wyzwolić w nas myśli, których inaczej nie bylibyśmy w stanie nigdy w sobie rozpoznać czy podjąć w kierunku, którym nam one nabiegają. Tak czy inaczej jest to niesłychanie ważna kwestia i cieszę się, że ją możemy tutaj w okolicznościach naszej dzisiejszej rozmowy podjąć. No ale tutaj od razu rodzi się bardzo istotne pytanie, wątpliwość. Czy uważność nie byłaby swego rodzaju przywilejem niedostępnym dla ludzi żyjących w realnym kryzysie? Chociażby kryzysie nie tylko jakimś egzystencjalnym, ale po prostu kryzysie finansowym. Czy ta cisza i spokój nie są dziś formą przywileju? W pewnym sensie tak, ale wydaje mi się, że niezależnie od tego, jaki jest nasz cenzus społeczny, majątkowy, jaki wykonujemy zawód, czy do jakiej uczęszczamy szkoły bądź uczelni, wydaje mi się, że każdy z nas jest w stanie wygospodarować sobie jakiś bezpieczny dla siebie punkt dnia, czy tygodnia, czy nawet miesiąca, w którym będziemy mogli zaszyć się w niszy, naszego własnego milczenia wobec świata i w stosunku do samych siebie i ciszy jako sprzyjającego jednak środowiska do nabrzmiewania naszej własnej autorefleksji. Tu uważność spludłbym chętnie z tym właśnie pojęciem, to znaczy z pojęciem autorefleksji. Wydaje się, że tak pojęta i tak zorganizowana infrastruktura uważności jest na tyle, jak sądzę, niewymagająca, że zdawałoby mi się swego rodzaju wymówką twierdzenie, że tylko osoby na przykład majętne czy zajmujące jakieś prestiżowe, eksponowane pozycje w strukturze społecznej mogą sobie pozwolić na te ekskluzywne momenty uważności. No bo jednak chciałbym po raz kolejny w czasie dzisiejszej naszej audycji upomnieć się o to, że uważność nie jest tylko pewną formą zorganizowanego, zinstytucjonalizowanego i w konsekwencji płatnego treningu, którego można zaznawać w przeznaczonych do tego organizacjach, które zarabiają na tym pieniądze, tylko że każdy z nas może pewien obszar uważności wygospodarować dla samego siebie niezależnie, jak powiadam, od tego kim dokładnie jesteśmy. I nie wydaje mi się, żeby niezależnie od własnej pozycji życiowej, Żebyśmy nie mogli zdobyć się, jeśli nie każdego dnia, no to przynajmniej co jakiś czas, nieregularnie, choć systematyczność byłaby tu jednak wskazana, znaleźć taki ułamek dnia, czy wieczoru, czy jeszcze późniejszej pory na to, żeby pomedytować, pokontemplować, pomyśleć, przemyśleć sobie poukładać sobie w głowie, jak to kolokwialnie określamy, a wszystko to traktuje jako pewne dookreślenia pojęcia uważności. Poukładać sobie w głowie to, co się przydarza nam danego konkretnego dnia, tygodnia, miesiąca, czy w szerszej skali całego naszego dotychczasowego życia, żeby wybiec myślą także uważnie ku przyszłości, no bo zasięg temporalny uważności jest nieokiełznany. Z reguły mówimy o uważności jako o treningu odnoszącym się do tego, co tu i teraz. No ale przecież uważność możemy przekierować na to, co już w naszym życiu się wydarzyło oraz na to, co może dopiero w naszym życiu się wydarzyć. Więc to jest niesamowite narzędzie mentalne, które ma na podorędziu każdy i każda z nas i to w sposób bezkosztowy zupełnie. Myślę tutaj i oczywiście, mówiąc o bezkosztowości, przede wszystkim o kwestiach finansowych, trzeba tylko chcieć. Trzeba poczynić pewien pierwszy, istotny, a czasem najważniejszy krok, żeby w ogóle zdobyć się na tę odwagę bycia uważnym czy uważną w swoim życiu, żeby zamiast bezładnie tracić czas czy trwonić go na nic nie wnoszących, marnujących nasze życie czynnościach czy działaniach zupełnie pozornych, nieistotnych, nie rozwijających nas samych, nie wnoszących nic specjalnie twórczego do naszego własnego życia, żeby może ten autorski własny sposób ćwiczenia się w uważności odnieść do tego, by zacząć poszukiwać w sobie samym czy w sobie samej tego co nas samych buduje, co nas rozwija, co nam pomaga żyć, co nas dynamizuje i naprowadza na jakieś twórcze pomysły, co pomaga nam się rewitalizować. Co mogłoby docelowo przyczynić się do zrehabilitowania się wobec osób, którym czymś zawiniliśmy, itd., itd. Zresztą, od innej jeszcze strony na uważność patrząc, a tu dokładniej, precyzyjnie mówiąc, od strony etycznej, najchętniej widziałbym powiązanie uważności w kontekście etycznym z tym, co zwykliśmy określać mianem sumienia. Mówimy zresztą przecież o rachunku sumienia, a to nic innego jak pewna praktyka uważnościowa zaadresowana do samego samej siebie i ukierunkowana na to, żeby własną myślą przeniknąć najgłębiej jak to tylko możliwe do najgłębszego swojego ja, by tam w jego czasem faktycznie ciemnych zakamarkach przypatrywać się uważnie samemu i samej sobie, ale wcale nie po to, by się następnie obwiniać, by mieć do siebie pretensje, by mieć koniecznie wyrzuty, choć i one są dla kształtowania samego siebie przecież w ciągu życia nieodzowne, bo inaczej bez nich człowiek nie widziałby powodu, żeby się w ogóle zmieniać na lepsze, żeby się naprawiać żeby kogoś za coś złego, co się uczyniło przeprosić i tak Ale po to, żeby najzwyczajniej w świecie skonfrontować się z samym sobą, takim jakim jestem realnie i autentycznie. A więc w tym sensie nasza analiza uważności doprowadza nas jeszcze do jednego ważnego wątku, takiego mianowicie, który... Określamy wyrażeniem brzmiącym cokolwiek trywialnie, ale wcale nietrywialnym, jak bycie sobą. Uważność bezwysiłkowa i niewymagająca przynajmniej na pierwszy rzut oka, a w każdym razie nie wymagająca jakiegoś wielkiego wkładu finansowego czy wykradania sobie ze swojej codzienności jakichś znacznych połaci czasu, pomaga nam, w dochodzeniu do tego, co zwłaszcza we współczesnej kulturze, także w tej przestrzeni medialnej owej kultury, hołubimy jako swoisty imperatyw bycia sobą. Uważność niewątpliwie pomaga w kreowaniu bycia sobą poprzez najpierw odnalezienie tego często głęboko schowanego pierwiastka czy całego zbioru cech, Konstytuujących to, kim realnie, autentycznie jesteśmy i co sobą rzeczywiście reprezentujemy, a co nieuważne, niestaranne, takie zabiegane i zdawkowe, spontaniczne nasze codzienne bytowanie, okrywa takim zwietrzałym prochem nieistotności, niezauważalności, wręcz powierzchowności, byle jakości. No i ta uważność także wiąże się z innym aspektem ważnym dla etycznych o niej deliberacji, a który wiąże się bezpośrednio z filozofią dialogu. To znaczy z tym, że żeby dostrzec w ogóle to, jak funkcjonujemy w przestrzeni interakcji społecznych z innymi ludźmi, trzeba wykrzesać z siebie jakiś minimalny choćby pułap uważności, no, bo trzeba drugiego człowieka na horyzoncie własnego życia, jakkolwiek trywialnie to, co powiem, zabrzmi, zauważyć, żeby dostrzec na przykład to, o czym w swojej teorii etycznej wspomina Emanuel Levinas czy Lewinasolog, nasz rodzimy Józef Tischner, żeby dostrzec od choćby to, że jest to człowiek potrzebujący, że nie jest to tylko ktoś kto istnieje oprócz nas i obok nas, jak inne elementy meblujące świat naszego życia swoim istnieniem, lecz że drugi człowiek może być w potrzebie i że ja mogę być tym, który na tę potrzebę jest w stanie lub powinien zareagować. No bo właśnie, tutaj odchodzimy od tego, co najczęściej się kojarzy z uważnością od tych mód i treningów, które można byłoby powiedzieć, że są takimi obietnicami pewnych duchowych skrótów. Kolejną świecką quasi-religią, która obiecuje spokój bez zmagań i wysiłków. Bardzo często przed takimi rozwiązaniami Leszek Kołakowski nas ostrzegał. Wtedy ta uważność, tak pojęta, byłaby po prostu wygodna, a nie głęboka. Ale też trzeba byłoby odejść od czegoś, co jest związane bardzo ściśle z egocentryzmem, z taką samorealizacją. No bo właśnie ta gotowość nas Spotkanie z kimś jest uważnością związaną z tym, że nie osądzamy osoby, która się pojawia, tylko staramy się dostrzec ją w taki sposób, w jaki ona istnieje w taki sposób, jak ona do nas przemawia, kim ona sama jest. I to mnie kieruje w stronę właśnie tego poziomu wspólnotowego. Jak się ma uważność do pewnych praktyk społecznych? Czy na przykład umożliwia przekształcanie nieświadomych form tego, co zwykle robimy? Czy może pomóc nam w tym, żebyśmy się jakoś od tego zdystansowali? Czy uważność w tym kontekście ma taki ponadjednostkowy wymiar? Czy uważności różnych ludzi się łączą? Wydaje się, że każdy ostatecznie sam tę uważność praktykuje, nawet wtedy, kiedy jest nastawione na tego drugiego człowieka. O tak, zdecydowanie. A kiedy te uważności nasze pojedyncze łączą się na planie społecznym, to niejednokrotnie okazuje się, że one się w rezultacie nie tyle sprzęgają ze sobą, ile zawadzają sobie i się wykluczają. Wchodzą ze sobą w rozmaite nie koligacje, tylko kolizje, sprzeczności. No i tutaj cały czas staram się niejako w tle naszej dzisiejszej rozmowy wskazywać na to, że uważność posiada nie tylko swoje ewidentne zalety, które zachwalamy, no ale także posiada pewne, może nie wady, ale jakieś mankamenty, na które warto zwrócić uwagę, jak choćby ta, że w perspektywie społecznej, Konfrontowanie ze sobą indywidualnych uważności może faktycznie przyczynić się do tego, że będziemy na przykład przedkładać produkty własnej uważności nad efekty uważności innych ludzi. Albo będziemy chcieli zachłannie narzucić wynik naszej własnej uważności, naszych osobistych przemyśleń wyniesionych choćby z rozmaitych lektur i doświadczeń usiłując wymóc na innych, żeby oni przyjęli naszą perspektywę. Na planie społecznym możemy także dostrzec inny zgoła jeszcze z uważnością związany paradoks. Ten, który wiąże się z negacją. Nasuwa mi się myśl związana z filozofią Jean-Paul Sartre, który wyraźnie mówi o tym, że świadomość ma charakter neantyzujący, czyli negujący. W tym sensie życie uważne, rozumiane w kontekście w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, jako życie prowadzone w sposób świadomy, jeśli nałożyć na to rozważanie to sartrowskie przesądzenie mówiące o tym, że świadomość, czytaj uważność ma to do siebie, że neguje swój intencjonalny obiekt, to może się w rezultacie okazać, że w przestrzeni interakcji społecznych dwie osoby, z których każda stara się w swojej codzienności kierować uważnością, może w swoim odnoszeniu się do drugiej i wzajemnym traktowaniu za sprawą tejże negującej uważności wręcz odsądzać od czci i wiary produkty uważności drugiej strony, unieważniając jakoby wyniki, rezultaty poznawcze, czy aksjologiczne procesów uważnościowych, jakie zachodzą w świadomości drugiego człowieka. No więc mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z całym mnóstwem, choć przecież nie wymieniłem jeszcze wszystkiego, na co należałoby zapewne zwrócić uwagę. Mamy tu do czynienia z mnóstwem rozmaitych ryzyk, niebezpieczeństw nie, związanych z tym, jak ta uważność może zachodzić, przejawiać się i realizować w życiu społecznym, jakkolwiek z drugiej strony. Trudno doprawdy wyobrazić sobie życie społeczne jednakowoż bez przenikania do niego kierowanych strumieni uważności. W przeciwnym bowiem razie nasze życie społeczne przypominałoby nasze życie indywidualne, to znaczy byłoby ono całkowicie lub prawie całkowicie zautomatyzowane, co w wymiarze społecznym należałoby zobrazować jako życie zrytualizowane, the pełne różnego rodzaju schematyzmów, procedur, które raczej zarządzają nami, naszym czasem, naszymi działaniami, podejmowanymi decyzjami, aniżeli to my posługujemy się na przykład procedurami w przestrzeni społecznej, publicznej, politycznej, biznesowej, po to, by za ich pomocą ładzić cały system, ładzić, czyli porządkować. Zauważ Zauważmy jednak, nomen omen zauważmy, czy przypadkiem my w tym kierunku współcześnie w życiu publicznym nie zdążamy. Iluż tokrotnie daje się słyszeć tu i ówdzie ze strony przedstawicielek czy przedstawicieli określonych organizacji, instytucji, że czegoś nie mogą dla nas zrobić, Dlatego, że takie są procedury, a nie chodzi tu wcale w tym kontekście, żeby była jasność o zachęcanie, czy broń Boże namawianie kogoś do łamania procedur. Tylko chodzi o to, żeby uzmysłowić sobie, że proceduralizacja przestrzeni publicznej, zamiast pomagać nam tę przestrzeń ładzić, porządkować, harmonizować... Po to, żebyśmy mogli oszczędzać energię, żeby nie musić za każdym razem w sposób uważny wypreparowywać i tworzyć na nowo pewne przemyślane sposoby i struktury działania, przeprowadzania tych działań, osiągania określonych celów. No to dzięki uważności wypracowujemy różnego rodzaju procedury, następnie te procedury zastygają nie tylko na papierze, ale także w naszej mentalności się one mocno odkładają po to, by w efekcie Prowadzić i sterować w sposób, jak się okazuje, wielokrotnie bezkrytyczny i bezrefleksyjny nas w naszych wzajemnych oddziaływaniach społecznych w przestrzeni publicznej. No więc, chciałbym tutaj, myśląc głośno o tym, jak sobie budujemy, jak aranżujemy tę przestrzeń życia społecznego i publicznego. I odnosząc się tutaj konkretnie do tego, co nazywamy korporatyzacją przestrzeni publicznej i jej nierozerwalnym z nią proceduralizowaniem, chciałem pokazać pewne nawarstwianie się porządków życia społecznego, które od elementów uważności przez moment zastygnięcia Petryfikacji, przechodzi z powrotem na pozycję nieuważności, bo tak jest szybciej, bo tak jest wygodniej, bo tak jest mniej wymagająco, mniej kosztownie w sensie kosztów związanych z nakładem czasu, energii, wysiłku, kreatywności itd. itd. Ta biurokratyczna umysłowość, która coraz wyraźniej daje się we znaki, myślę, że powinniśmy kiedyś o tym porozmawiać, o tym Oj, rodzaju tak. postrzegania rzeczywistości, funkcjonowania, ale tutaj na chwilę się zatrzymajmy, żeby zrobić miejsce na muzykę. Es zang vor langen jaren Arwoperta. Kompozycja z 1984 roku do słów niemieckiego poety romantycznego Clemensa Brentano. I jak zwykle w wypadku Arwoperta, minimalizm środku daje maksymalizm wyrazu. To jest coś, co przyciąga, co chwyta uwagę tych, którzy tego słuchają. Susan Bickley-Alt, Gidon Kremer skrzypce Wladimir Mendelssohn-Altówka, S Zang for Langenjaren-Arvo za nami. Ja celowo akurat tę kompozycję wybrałem, a nie najbardziej, jak się wydaje, typowy przykład dla Arvo Perta, najbardziej znany, czyli dla Aliny. Dlatego, że to jest coś, co się rozwinęło pod postacią tak zwanej modern classic. Jest teraz na rynku zalew kompozycji w tym stylu. Coś, co dosłownie może przytłaczać. Wszystko ostatecznie może stać się produktem. Może zostać przejęte przez tę logikę ekonomiczną, przez logikę rynku. Tymczasem uperta jest tak, że on sam jest uważny na tekst. Wsłuchuje się w to, do czego sam komponuje. Nie chodzi o to, żeby nam było łatwo i przyjemnie i miło i łagodnie słuchać. Yy, jeśli spojrzymy na kompozycje sakralne Arwoperta z tego jego najbardziej płodnego okresu, to okazuje się, że zazwyczaj kulminacja wypada na słowo misericordia. To nie jest przypadek. Krótko mówiąc, w wypadku Arwoperta mam wrażenie, że jest coś, co nawiązuje do wspomnianego przez pana Martina Heideggera, który mówił, że człowiek nie jest panem bycia, lecz jego pasterzem. Tutaj uważność byłaby pokorna, byłaby formą raczej czuwania, a nie sprawowania kontroli. Tak, rzeczywiście. To jest bardzo ciekawe i pociągający intelektualnie wątek. Dziękuję, że pan redaktor też go zestawił z tym znakomitym estońskim kompozytorem Arvo Pertem. No i z tym, że ta jego muzyka, która nie nawykłych do tego rodzaju stylistyki może wręcz, przepraszam, że to powiem, no ale taka niejednokrotnie może być prawda, może drażnić albo razić, no bo często Arwopertowska muzyka jest powolna, medytacyjna, no i zmusza faktycznie słuchacza, albo w każdym razie przynagla go do doświadczenia takiej nieoceniającej percepcji, uważności na dźwięk, na epizody ciszy, na zwolnione tempo, na wyrafinowaną prostotę środków wyrazów, prawda, minimalizm instrumentalny, który się tutaj z tą perspektywą wiąże. To się rzeczywiście jakoś daje pewnie zilustrować filozofią heideggerowską i tą heideggerowską kategorią przytomności i pasterzowania bycia, tego, że człowiek jest wręcz zobowiązany do tego, na mocy tego, że jest istotą wyposażoną Wzdolność do reflektowania, do uprzytamniania sobie, siebie samego i tego, co wokół nas i wespół z nami tworzy świat naszego życia i funkcjonowania. W ten bowiem tylko sposób jesteśmy w stanie uczynić nasze życie... Tu raczej powinienem liczbę nogą pomienić na pojedynczą. Jestem w stanie moje własne życie uczynić znacznie bardziej własnym, rozwijając dzięki uważności jako przytomności to swoje własne życie podług niego samego. Uważność jako przytomność, mówiąc Heideggerem, pozwala nam to wielu z nas doskonale znana przecież fraza heideggerowska. Ta uważność jako przytomność pozwala nam uzmysłowić sobie to, do czego nawiązując do filozofii heideggerowskiej rozwija także w swojej własnej filozofii Emmanuel Levinas, że moje życie, jakkolwiek trywialnie znów to zabrzmi, jest moje własne, przydarza się mnie, i tylko mnie w sposób bezwyjątkowy, nie można się tym swoim własnym życiem z nikim podzielić, nie w ten sposób, że nie można o nim komuś opowiedzieć lub z kimś na jego temat porozmawiać, tylko nie można się nim podzielić w sensie egzystencjalnym, dosłownie, to znaczy ja nie mogę i nigdy nie doświadczę tego, co to znaczy być tobą, podobnie jak ty nie możesz doświadczyć tego, co to znaczy być mną, gdyż nasze własne egzystencje są nieprzekazywalne. I w tym znaczeniu każdy i każda z nas jesteśmy skazani na to własne życie i z nim związany los, którym jesteśmy. I w związku z tym, żeby wydobyć, tę związaną z naszą egzystencją indywidualną, tajemnicę, cel, sens bycia tym, kim aktualnie jestem, a nie kimś innym, konieczna jest pewna doza towarzyszącej mi i to przez całe życie, choćby epizodycznie, ale jednak długoterminowo uważności, no Po to właśnie, żeby bardziej uzmysłowić sobie, nie tylko tak jak to zwykliśmy mówić, kim jestem, do czego zdążam, no bo to są takie już dosyć wytarte, podręcznikowe frazy, którymi się posługujemy przy takich okazjach, ale żeby sięgnąć dzięki uważności do samych podstaw własnej egzystencji, o tyle społecznych w kontekście filozofii heideggerowskiej, że przecież moje własne bycie przytomne jest każdorazowo, jak powiada Heidegger, mitsein, czyli współbyciem z innymi. To znaczy, że pomimo, że żyjąc uważnie uprzytamniam sobie pewną specyfikę, wyjątkowość, niespotykaność tego, kim ja sam jestem i jak wygląda moje życie, pewną nieprzekładalność własnego mojego życia, nieprzekładalność w sensie ontologicznym no i w sensie komunikacyjnym na życie innych ludzi, która może pociągnąć za sobą poczucie wyizolowania, czy separacji, czy alienacji w stosunku do innych, to jednak jak nasza uważna myśl sięgnie głębiej, zamiast spoczywać jedynie na powierzchni wrażeń o tym, kim ja osobiście jestem i jak wygląda i kształtuje się i przebiega moje własne życie, jak zejdziemy naszą hiperuważną myślą w głąb naszej własnej egzystencji, to tam u jej podstaw odkryjemy to, że istnieją pewne struktury organizacyjne egzystencji każdego człowieka, które niezależnie od tego, jak one się manifestują i realizują w przypadkach indywidualnych, to jednak czynią z nas wspólnotę istot ludzkich, a jak jeszcze weźmiemy pod uwagę znacznie szerszy kontekst tego mianowicie, że bycie uważne, czyli przytomne w sensie heideggerowskim odnosi się nie tylko do uprzytamniania sobie tego, że jesteśmy skazani, związani z samymi sobą i swoją własną egzystencją i w związku z tym powinniśmy usiłować przez całe życie, wydobywać uważnie to, co właściwe mojej własnej egzystencji, a nie egzystencjom innych ludzi, to powinniśmy także zwrócić uwagę na to, że przytomność moja własna, czyli uważność związana z moją własną egzystencją w jeszcze szersze niż midzain, czyli współbycie czy współuważność z innymi jestestwami, jest i powinna być nakierowana i uzmysławia mi każdorazowo bycie jako takie. Jestem przytomny bycia w ogóle, będąc uważnym na bycie własne i bycie innych uprzytamniających sobie swoje własne bycie. I w ten sposób to pojęcie uważności w horyzoncie filozofii heideggerowskiej pozwala nam pokazać, że uważność jednoczy i jedna mnie z innymi, innych ze mną oraz mnie wespół z innymi z dookólną rzeczywistością ze światem naszego życia. To, że człowiek nie jest panem bycia, o tym można się nieraz boleśnie przekonać. Wciąż i wciąż stawiał nam to przed oczy chociażby Stanisław Lem. U niego uważność często odsłaniała absurd, przypadkowość, obcość świata. Zatem nie prowadziła do harmonii, lecz do poznania granic tego, co możemy doświadczyć, granic tego, co możemy zrozumieć. A zatem, czy większa uważność... To jest podstawowe pytanie. Czyni świat bardziej sensownym, czy jednak może czynić świat bardziej obcym? No właściwie tu można na to pańskie pytanie odpowiedzieć w dwójnasób. I tak, i tak. W pewnych aspektach uważność może uprzytomnić nam kwestię, w świetle której życie i świat nabiera większego sensu, staje się bardziej przejrzyste, a z drugiej strony ten sens który dotąd wiązaliśmy, z naszym własnym życiem, światem można wskutek prześwietlenia go przez pryzmat uważności można zatracić. Pan redaktor wspomniał o Stanisławie Lemie, a ja znowuż wcale nie odbiegając, tylko nawiązując wspomnę o Martinie Heideggerze i o tym jego poniekąd odświeżonym, bo zapożyczonym i pamiętającym starogrecką filozofię pojęciu prawdy jako Aletheja czyli jak to tłumaczymy na język polski, jako nieskrytość. Bardzo ciekawie tu zawiązuje się nam pewnego rodzaju parantela między Stanisławem Lemem a Martinem Heideggerem w tym choćby sensie, że uważność pozwala nam odkryć pewną prawdę, która może unieważnić wyznawaną przez nas dotąd prawdę, z którą czujemy się związani albo też zastępując prawdę, z którą czujemy się związani, nowo odkrytą dzięki uważności prawdę, albo też uważność może pozwolić nam odsłonić nieprawdę naszego własnego poglądu, czy stanowiska, czy przekonania, zaburzając nasze dobre samopoczucie związane z wyznawanym przez nas poglądem. No i w ten sposób uważność działa i działać może w naszym życiu jak przysłowiowy miecz obosieczny, ale nie powinniśmy się w związku z tym przed uważnością wzdragać, tylko raczej należałoby docenić jej zalety. Nie jest to Bowiem jej wada, feller, ta jej obosieczność, ile tu objaśniając kwestię Heidegerem. Jest to swego rodzaju natura, może nawet nie samej prawdy, tylko naszej ludzkiej zdolności uważnego odgadywania prawdy, jako pozostającej w pewnym zasłonięciu, pewnej niewidoczności, w pewnej skrytości dla nas. Od choćby z uwagi na to, że pole czy strumień naszej uważności, snop światła naszej uważności nie dociera, nie rozświetla pewnych aspektów, aspektów prawdy, na której koncentrujemy naszą uwagę aktualnie, no ale być może w innym kontekście, w innym miejscu i czasie, gdy zmienimy horyzont naszego rozumienia, gdy może przybędzie nam doświadczeń albo wiedzy, to w ich perspektywie i w ich świetle będziemy mogli dostrzec uważnie w sobie, w innych, w zdarzeniach, do których dochodzi każdego dnia w świecie wokół i w naszym własnym życiu zupełnie inną prawdę lub raczej aspekt prawdy, którego dotychczas nie widzieliśmy. No a jak ze sobą połączymy jedno z drugim, to faktycznie może nam się wydać ta sytuacja, cokolwiek podejrzana i paradoksalna, ale czyż ona taką jest w swej istocie? Niekoniecznie. Powiedziałbym raczej w ten sposób, że nasza uważność jako element naszego wyposażenia poznawczego, naszej zdolności świadomego odnoszenia się do świata naszego życia... Jest z reguły aspektowa, fragmentaryczna nakierowuje się w związku z tym zawsze, każdorazowo nasza uważność na pewne elementy rzeczywistości, na pewne fragmenty, aspekty tego, co dane nam jest tu oto, gdy się wysilamy, żeby naszą uważnością rzecz czy osobę objąć. No i sytuacja tu wygląda tak, jak o tym wspomina chociażby na gruncie swojej teorii hermeneutycznej Hans-Georg Gadamer, mówiąc o o tym, że może nie tyle uważność, ile rozumienie jako pojęcie klucz, które można tu chyba bez większej pojęciowej szkody zestawić z pojęciem uważności jako formy rozumienia, że mianowicie rozumienie, czyli uważność zachodzi wyłącznie w sytuacji zespolenia się ze sobą lub w sytuacji idealnej, jak powiada Gadamer, wręcz stopienia się ze sobą różnych, często nieprzystających do siebie horyzontów czy perspektyw, aspektów rozumienia, myślenia, przeżywania, odczuwania, odnoszenia się do rzeczywistości, jej wartościowania. W związku z tym, Paradoksalność czy absurdalność zestawionych ze sobą różnych perspektyw uważności, czy to naszej własnej, rozlokowanej różnie na punktach osi czasu, naszego własnego życia, czy też różnych form uważności zestawionych ze sobą jako pochodnych od różnych osób, a teraz ze sobą porównywanych, zestawianych, skalowanych itd. One nie są wcale ani jakąś wadą systemu, ani czymś wybrakowanym, tylko zdają one najzwyczajniej w świecie relacje z tego, jak skonstruowany jest nasz ludzki aparat poznawczy. No i trzeba w związku z tym uzmysłowić sobie, że nawet życie w horyzoncie uważności nie zawsze będzie czyniło nas ludźmi uważnymi. Bo uważność jest kierunkowa, jest strumieniowa, jest, mówiąc po gadamerowsku, nasza uważność zawsze jedynie perspektywiczna, czyli kontekstowa, wybiórcza, aspektowa. I dopiero jeśli zestawić uważność z uważnością od choćby na osi czasu, w układzie współrzędnych określonej wiedzy, doświadczeń, nie tylko własnych, ale także międzyludzkich, między epokami historycznymi, literackimi, filozoficznymi, naukowymi, artystycznymi itd., możemy w rezultacie wyzwolić pewien potencjał bogatszej, sensowniejszej, gruntowniejszej wiedzy dotyczącej nas samych i świata wokół. No ale byłoby w takim razie tak, że wbrew obietnicom niektórych uważność nie stabilizowałaby świat, tylko nawet czasem prowadziła do jego większego rozchwiania. No i pytanie, czy w związku z tym uważność pomaga przetrwać w tej niestabilności, albo rozszerzając to na przykład na cierpienie, czy uważność zmniejsza cierpienie, czy chociaż czyni je na przykład bardziej znośnym, czy tylko je uwidacznia, czyni wyraźnym i nieuniknionym. Czy nie byłaby w takim razie uważność taką formą eskapizmu, taką elegancką ucieczką od odpowiedzialności. To czego ona nam się w takim razie przydaje, skoro świata nie stabilizuje? Uważność nie jest stabilizatorem świata. My usiłujemy w ten sposób uważność postrzegać. My uważność niejako obsadzamy w roli wspaniałej, nieodzownej stabilizatorki naszego życia i świata wokół. No ale przecież jeśli w tym kontekście sięgniemy po zrewitalizowaną współcześnie filozofię stoicką, a ściślej mówiąc filozofię moralną stoików, a filozofia stoicka, chyba nie przesadzę jeśli powiem, że jest jednym z najwybitniejszych okazów, filozofii uważności w ogóle w historii, no to uważność w rozumieniu filozofii stoickiej ma w tym sensie porządkować świat, że uzmysławia nam, że jesteśmy wielokrotnie w ciągu naszego życia zupełnie nieporadni wobec tego, co zachodzi już nie tylko gdzieś w szerokim świecie, ale nawet w naszym własnym osobistym czy rodzinnym życiu. Rzecz nie w tym, żeby potęgą naszej uważności, którą starannie rozwijamy w sobie, w ciągu naszego życia, kierować tym życiem i światem wokół, żeby nad nim, to znaczy nad życiem własnym i światem dzięki uważności zapanować, Ile przede wszystkim, żeby dzięki uważności uzmysłowić sobie prawdę najbardziej bodaj podstawową. Tylko w znikomym procencie jesteśmy w stanie faktycznie nad czymś lub nad kimś w przeciągu całego naszego życia zapanować, pokierować, skontrolować, wziąć pod własne osobiste władanie. Więc uważność stoicka jest niesłychanie interesującym, jak sądzę, choć być może dla wielu z nas niewygodnym albo kalekim instrumentem, bo uważność stoicka służy temu, żeby człowiek rozpoznawał w swoim życiu te obszary, nad którymi nie jest w stanie panować, a które panują nad nim. Po to przede wszystkim, żeby wybić sobie z głowy to, że jesteśmy w stanie, od choćby dzięki tejże uważności, jednak przejąć nad nimi kontrolę. Nigdy nie przejmiemy, łudzimy się, że prowadząc życie w sposób bardziej uważny, będziemy w stanie nie tylko więcej w naszym życiu przeżyć świadomie i trwalej zapamiętać, ale że będziemy także w stanie nasze życie w jakiś przedziwny zupełnie sposób trzymać w garści. Lepiej je zaplanować, zaprogramować, no może jeszcze sproceduralizować. Więc to, co może się wydawać jako wada uważności, jest jej postoicko rozumianą zaletą. Bo jeśli ja żyję uważnie, to lepiej zdaję sobie sprawę z tego, co w moim życiu jestem w stanie faktycznie mieć pod kontrolą, nad czym na przykład w kontekście własnych przeżyć emocjonalnych, nad którymi z nich jestem w stanie i w jakich okolicznościach faktycznie zapanować czy je stłumić, a nad którymi z jakich powodów i w jakich okolicznościach nie jestem mimo wszystko w stanie takiej kontroli przejąć. No wszystko to są ewidentne pożytki i owoce płynące skierowania się w naszym życiu uważnością, więc sama uważność, rzecz trywialna, nie eliminuje problemów i zagrożeń w naszym życiu. Nie w tym upatruje jej roli i nie na tym polega jej waga. Raczej uważność należy postrzegać jako pewnego rodzaju narzędzie pozwalające wypracowywać sobie przez nas pewnego rodzaju emocjonalną, psychiczną, intelektualną czy moralną odporność, na to, z czym konfrontujemy się w ciągu swojego życia. No i wreszcie ta uważność pozwala nam uzyskać pewien efekt w postaci jaśniejszych, przejrzystszych, czystszych myśli związanych z tym, czym jest człowiek, czym jest świat, czym jest nasze życie, co tak naprawdę zachodzi w moim życiu i nie dać się na przykład storpedować, czy całkowicie pochłaniać. Chłonąć, zaanektować rozmaitym, czyhającym na nas lękom. Uważność pozwala nam urealniać wiele naszych obiekcji, lęków, niepokojów związanych z naszym życiem. Od choćby uważność pozwala nam nasze lęki urealniać nie tylko w sensie stoickim, ale na przykład epikurowskim. Jeśli nie mam możliwości zaznać aktualnie procesu umierania, bo jestem żyjący, to na cóż się trwożyć śmiercią, póki jest się żywym? No jest to pewnego rodzaju ta uważność, jako element koncepcyjny w rękach filozofa Epikura Ateńczyka, no takim użytecznym narzędziem intelektualnym pozwalającym nam zaprowadzać w swoim życiu pewien porządek organizacyjny związany z tym, żeby wyszczególniać, wyodrębniać różne perspektywy, takie na przykład jak życie i śmierć w ten sposób, żeby nie popadać na przykład przesadnie, jak mówi Epikur, w tworzenie się myślą o śmierci, no bo dopóki jesteśmy żywi, powinniśmy skupić naszą uwagę na tym, co z naszym życiem jest związane i z jego rozwojem. Natomiast żyjąc, zatapiać się i kierować strumień swojej uwagi na śmierć, z epikura przynajmniej perspektywy patrząc, jest swego rodzaju absurdem. To wcale nie mały byłby pożytek, żeby lepiej żyć dzięki uważności, no ale przecież wyobrażamy sobie takie sytuacje etyczne, polityczne, egzystencjalne, w których uważność okazuje się niewystarczająca, a potrzebne jest działanie. Ale z drugiej strony może czas porzucić tego rodzaju aktywizm, biorąc pod uwagę to, co robi człowiek, jak ilekroć za coś się zabiera, prawie zawsze wypuszcza dżina z butelki, który potem rozmaite harce wyczynia i trzeba naprawiać ten świat, który przez te czyny został zmieniony, więc może jednak na uważności lepiej poprzestać czasem. To wydaje się, że trzeba byłoby wypracować taki stabilizujący i harmonizujący nasze codzienne funkcjonowanie, balans, porozumienie pomiędzy uważnością a działaniem. Najlepiej, żeby nasze działanie było jak najczęściej uważne, a nasza uważność, żeby nas nie separowała od działania, żebyśmy znowu sztucznie nie kreowali takiej przestrzeni życiowej, w której jedno istnieje obok drugiego, niezależnie od drugiego i stanowiąc cel sam w sobie. No bo ostatecznie przecież uważność ma nie tylko ten teoretyczny, ale nade wszystko praktyczny wymiar. Ona jest po to, żeby służyć życiu a nie po to, żeby istnieć dla samej siebie i żebyśmy się zadowalali tym, jak bardzo jesteśmy rozwibrowani w wymiarach zaawansowania uważnościowego. A z drugiej strony nasza praktyka życiowa, nieodmiennie nierozerwalnie związana przecież ze stawianiem sobie i realizowaniem najrozmaitszych celów, no żeby je realizować, osiągać z pożytkiem dla nas i dla innych, Potrzebujemy różnych form uważności, przepajania tej naszej codziennej aktywności uważnością właśnie. Widziałbym więc to, co pan redaktor tutaj pyta, w perspektywie, znowu odnosząc się do filozofii, żeby przy tej także okazji pokazać filozoficzne aspekty uważności, odwołując się zwłaszcza do filozofii Arystotelesa, że mianowicie teoria. Teoria, grecki przecież termin oznaczający po łacinie contemplatio, czyli kontemplacja, uważny namysł, medytacja wręcz filozoficzna oraz po drugiej stronie praxis, czyli praktyka, łacińskie actio, czyli działanie, wykonywanie różnego rodzaju czynności. To nie są perspektywy całkowicie rozłączne i zupełnie od siebie odległe. Tak jak człowiek jest, mówiąc po arystotelesowsku z grecka synolon, czyli połączeniem i to takim zharmonizowanym połączeniem, czyli pojednaniem duszy rozumnej i materialnego ciała, więc jak człowiek jest jednością psychosomatyczną, tak też perspektywy, w których przebiega jego życie, które Arystoteles określa z jednej strony jako bios teoretikos, życie teoretyczne, czyli życie kontemplatywne, czyli życie uważnościowe, medytacyjne, a z drugiej strony bios praktikos, czyli ten swoisty aktywizm, one również powinny być przez nas rozumiane i praktykowane jako synolon, czyli jako połączenie, ścisłe, nierozerwalne powiązanie ze sobą, jak ten gadamerowski stop horyzontów, bo jak człowiek jest jednością myśli, przeżyć i działań, tak też powinien starać się traktować swoją uważność i swój aktywizm. No oczywiście pewnie nie jest jeden z nas kwituje te słowa łatwo powiedzieć, trudniej zrealizować, no bo rzeczywiście z reguły tak w życiu jest, że opis tej naszej, nawet najbardziej skomplikowanej rzeczywistości pomimo swoich komplikacji jest łatwiejszy od niej samej, gdy przychodzi nam do jej okiełznywania i praktykowania. No niemniej jednak warto, jak sądzę, przeplatać ze sobą te elementy bardziej jednak autorefleksyjnego, świadomego, ...kontemplatywnego, myślowego przeżywania naszego życia po to, żeby, jak mówiłem już wcześniej, nie przeciekało ono nam przez palce, żebyśmy mieli co pamiętać nie tylko jako wydarzenie, w którym uczestniczyliśmy ale żebyśmy mogli też pamiętać i w przyszłości korzystać z tych zasobów pamięci o tym, jak poszczególne etapy naszego życia przeżywaliśmy, przechodziliśmy, jaki był stan naszego umysłu, naszej emocjonalności i tak dalej. To mi się, panie redaktorze, już chyba na koniec naszej audycji przypomina znakomity monodram Samuela Beketa. Ostatnia taśma, w którym główny bohater co jakiś czas wręcz w swoim osobistym rytuale życiowym powraca w kolejne swoje urodziny do taśm magnetofonu szpulowego, na których w dniu swoich urodzin co pewien odleglejszy czas nagrywa własne skojarzenia, myśli, odczucia związane Dopiero co w kolejnym dniu swoich urodzin odsłuchanej taśmy z takimż nagraniem z poprzedniej edycji swoich własnych urodzin. To jest pewna próba takiego uważnościowego zapisu stanu i treści własnej świadomości, własnego życia. A nauka, którą Beckett nam z tego monodramu daje jest jak sądzę taka, że nawet jeśli bardzo uważnie podchodzimy do własnego życia, to po czasie, na przykład odsłuchując jakąś taśmę, albo oglądając jakieś nagranie, albo wracając do własnego bloga prowadzonego przed laty, czy pamiętnika pisanego jedynie do szuflady, na zasadzie dziennika intymnego, a nie tylko diariusza wydarzeń bieżącego dnia, tygodnia czy miesiąca, może się okazać w rezultacie, że nawet tak bardzo uważnie prowadząc swoje życie, po jakimś czasie, po dłuższym czasie stwierdzimy, że to niemożliwe, że to byliśmy my, że to są nasze myśli, nasze przeżycia, że mogliśmy tak podchodzić do świata, że mogliśmy tak go oceniać, że mogliśmy mieć takie przekonania. Krótko